Inny system względem Polaków była zmuszona zastosować Austria. Po roku 1866 monarchia haubsburska przestała być narodowym państwem niemieckim. Jej prawo państwowe uznało narodowości niemieckie i odrębność wchodzących w jej skład krajów. Wśród nich Galicja zajmowała odrębne miejsce jako kraj gdzie żywioł niemiecki ani liczebnie, ani historycznie do żadnej roli nie mógł żywić roszczeń. Galicja też jako kraj historycznie i kulturalnie polski, acz z masą ludności w połowie polską, w połowie ruską, obok samorządu z Sejmem we Lwowie otrzymała uznanie języka polskiego jako urzędowego w instytucjach rządowych. A władza polityczna powierzona została Polakom, z namiestnikiem mianowanym spośród obywateli kraju na czele. Jeżeli zrazu można było przypuszczać, że ta odrębna polityka polska, Austrii, poprowadzi ją do podniesienia z czasem na zewnątrz kwestii polskiej, w której pogrzebaniu państwo Habsburgów najmniej było zainteresowane, to następna ewolucja polityki tego państwa wszelkim widokom w tym względzie położyła koniec. I wszelkie co do tego obawy musiała uspokoić. Państwo austro-węgierskie weszło w związek z Niemcami w związek o wiele ściślejszy niż przymierze dwóch państw. Przedstawicielstwo polskie nie próbowało nawet stawiać państwu w tym względzie przeszkód, nie usiłowało wywierać na jego zewnętrzną politykę żadnego wpływu dyktowanego szerszymi widokami polskimi, a Polacy dochodzący do kierowniczych w państwie stanowisk byli zawsze tylko austriackimi mężami stanu. Uznanie praw narodowych polskich w Austrii pozostało jedynie sposobem uregulowania kwestii polskiej jako wewnętrznej kwestii państwa Habsburgów, sposobem dogadzającym zarówno państwu, jak Polakom, załagadzającym te kwestie wewnątrz państwa i nieprzeszkadzającym regulowaniu jej w inny sposób przez sąsiadów. Austria tedy na swój sposób przyczyniła się do usunięcia kwestii polskiej z porządku dziennego spraw międzynarodowych i do zaprowadzenia zupełnie na punkcie tej sprawy ciszy. Tym sposobem... Naród zajmujący pod względem swej liczebności szóste miejsce w Europie przestał na zewnątrz istnieć, a kwestia polska, budząca do niedawna tyle niepokoju w naszej części świata, nie tylko uznana została za ostatecznie rozstrzygniętą, jako kwestia międzynarodowa, ale nawet Zdawała się zbliżać ku rozstrzygnięciu jako wewnętrzna kwestia w każdym z państw, do którego ziemie polskie należą. Nie wydawała się ona taką jedynie samym Polakom. Rozdział drugi Odrodzenie Narodowe Polski po roku 1864 nastąpił w życiu społeczeństwa polskiego okres pracy wewnętrznej w wielostronnie zmienionych warunkach. Te nowe warunki i skierowanie energii narodu na wewnątrz stały się źródłem głębokich przekształceń w samej budowie społeczeństwa i w jego charakterze. Główne momenty tych zmian to przeniesienie się środka ciężkości narodowego życia do szerokich warstw narodu z włączeniem biernych dotychczas żywiołów ludowych, wzmożenie energii ekonomicznej ludności, wzrost oświaty mas, demokratyzacja społeczeństwa i rozwój poczucia narodowego wśród warstwy włościańskiej. Na tle tych zmian zaczyna się rozwijać Nowa, zupełnie świadomość własnej siły narodowej, a z nią energia polityczna, wyraźnie różniąca młodsze pokolenie od starszych, od tych świadków naocznych ostatniej klęski, którym wrażenie jej odjęło wiarę w przyszłość i zdolność opierania widoków politycznych na własnych siłach narodu. Już w ostatnim dziesiątku lat zeszłego stulecia zaczyna się w Polakach zjawiać wyraźne poczucie, że naród się odradza, że nie jest bankrutem, zapatrzonym jedynie w przeszłość, że przed nim nowa przyszłość leży. Wyrabia się nowe pojmowanie sprawy polskiej jako walki o byt, o prawo, o narodową odrębność i samoistność w każdym państwie z osobna. Stwierdzając, że okres powstań, okres walk z bronią w ręku o niepodległość został zamknięty, że kwestia polska jako kwestia międzynarodowa, jako kwestia odbudowania państwa polskiego, dziś nie istnieje. Publikacje polskie zapowiadają, że ta kwestia, stając się coraz ostrzejszą, coraz bardziej palącą na wewnątrz każdego z trzech państw, do których ziemie polskie należą, Tą drogą zbliża się do ponownego wystąpienia na widownię międzynarodową. Zapowiedzi te dziś zaczynają się sprawdzać. Doba obecna jest momentem silnego uwydatnienia się kwestii polskiej we wszystkich trzech państwach, do których ziemie polskie należą. W Prusiech, skutkiem procesu odrodzenia narodowego, postępującego szybko wśród ludności polskiej w ostatnich kilkudziesięcioleciach, polityka germanizacyjna napotkała na niesłychanie silny, żywiołowy i zorganizowany opór. W okresie największego wytężenia energii ze strony niemieckiej polskość się najwięcej wzmogła. Jakkolwiek Bismarck, a z nim jego następcy, alarmując opinię niemiecką, niebezpieczeństwem polskim i niesłychanymi zdobyczami, jakie polskość czyni we wschodnich prowincjach państwa, w celu pozyskania tej opinii dla swej polityki dopuszczali się niemałej przesady i często posługiwali się sfałszowanymi cyframi. No to jednak faktem jest, że polskość się wzmocniła w Prusie w okresie istnienia Zjednoczonego Cesarstwa. Gdy w roku 1867 liczono Niemców w Poznańskiem około 45%, w roku 1890 spis urzędowy wykazał ich już tylko 39,87%, których to odsetek spadł w roku 1900, jeszcze do 38,49%. W roku 1905 38,54%. Ta uzyskana w ostatnim pięcioleciu przewaga o procenta może być uważana za zdobycz komisji kolonizacyjnej. Miasta w Poznańskiem w znacznej mierze niewątpliwie się spolszczyły, a jednocześnie z emigracją żywiołu żydowskiego do Niemiec wytworzył się wcale silny stan średni Polski, warstwa kupiecka i rzemieślnicza, która wyparła znaczną część kupców i rzemieślników niemieckich, pomimo stosowanego przez Niemców bojkotu ekonomicznego. Jednocześnie już podczas ery cesarstwa nastąpiło odrodzenie narodowe Polskiego Śląska. Tam lud piastowskiej Polski po zniemczeniu wierzchnich warstw społecznych, pozostał tylko polskim materiałem na Niemców. Obdarzony mianem Wasserpolaken. Uważany był i sam się niejako uważał za najlepszych Prusaków. W połowie zeszłego stulecia, w dobie obudzenia się poczucia plemiennego, w całej zachodniej Słowiańszczyźnie zjawiły się pierwsze przebłyski tego poczucia i na Śląsku odrodzenie wszakże narodowe mas. Poszło szybko dopiero od kultur kampfu, który pobudził całą tę ludność katolicką do zszeregowania się w walce z rządem. Szła ona w tej walce przez ćwierć stulecia pod komendą katolików niemieckich. Wybierała do parlamentu przedstawicieli centrum. W ciągu ostatnich wszakże lat kilkunastu, gdy katolicyzm niemiecki zaczął współdziałać z rządem na polu germanizacji, lud ten, w którym dojrzała świadomość narodowa i poczucie łączności z całym narodem polskim, zwrócił się przeciw dotychczasowym obrońcom. Część Górnego Śląska już dwukrotnie wybrała do parlamentu posłów Polaków, którzy weszli w Berlinie do koła poselskiego. Dziś już zaczyna wyrastać z tego ludu średnia warstwa polska i nawet miejscowa rodzima inteligencja wzmacniana osiedlającymi się na Śląsku Polakami z poznańskiego. Jeżeli dodamy do tego obudzenie się silniejszego poczucia narodowego i wzrost energii narodowej wśród Polaków Prus Zachodnich i nawet zjawienie się początków poczucia polskiego wśród ewangelickiej ludności mazurskiej Prus Wschodnich, Pomimo przeciwdziałania miejscowego duchowieństwa otrzymamy obraz ogólnego narodowego odrodzenia w ziemiach zaboru pruskiego.